Monion, tak otwiera się najnowsza, piąta płyta e, formacji Davos, a to znak, że przychodzimy tutaj do drugiego gościa naszego. E, tym razem, jak mówiłem, po raz e, kolejny powraca, powraca do e, rzeźni e, Hubert. E, tym razem e, Hubert Banach, tym razem jako, e, jako rzecznik prasowy formacji Davos, bo kilka ładnych tygodni temu przed, przepytywałem Huberta, który nosi przepiękny pseudonim Angel Fuck, przepytywałem go na okoliczności co do sposobu zbrodni popełnianych pod szyldem formacji Ulcer. No a teraz przyszła pora właśnie na Davosem. Grupa Davos w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojej działalności. Powstali w Lublinie w roku 1997. Tomek Kocoń, Maciek Nawrocki i Maciek Górniak, to byli ojcowie założycielowi, zało Założyciele, za, założycielowie, ta, założyciele tejże formacji. Do dziś w składzie e, przetrwał tylko Tomasz. On jest tym łącznikiem właśnie między przeszłością e, a teraźniejszością e, formacji e, Davos. Sam e, Hubert dołączył do zespołu w roku 2010, a pierwszym wydawnictwem, na którym na którym go e, słychać to jest e, krążek zatytułowany e, demiurgowy Wojto ile dobrze e, pamiętam tak to był chyba tak na, tym, na tej płycie słychać go e, po raz pierwszy tak więc nasza rozmowa e, rozpoczęła się od takiego e, historycznego e, podsłowania, co, aby Hubert to powiedział, poprosiłem, Hubert powiedział o tym, o tym, o swoim udziale w zespole, o tym, co udało się e, osiągnąć, czym warto się e, pochwalić, a e, czy też można było na przykład e, no, zrobić coś jeszcze więcej, tylko coś stanęło na przeszkodzie. W żadnym momencie, gdy już e, zespół był, powiedzmy, ustatkowany że tak się wyrażę, był, miał wytwórnię amerykańską, wtedy unit leader. Myślę, że to był dołączenie do niej było na pewno takim punktem, gdzie, gdzie chłopaki sobie obiecywali coś więcej, co się zadzieje, że no troszeczkę się zadziało, tak? bo kapela pojawiła się w jakiejś świadomości za, za wielką wodą, czy generalnie tak światowo pozwoliła troszeczkę wypłynąć. No nie zadziałało się aż tyle, ile, ile, ile byśmy sobie, ile byśmy sobie tego życzyli. E, głównie mi chodzi o na przykład o jakieś koncerty, jakieś większe trasy. Z tego co wiem, nie było obietnic, e, jakichś tras czy coś takiego. E, może bardziej to były oczekiwania z naszej strony, że, e, że, jeżeli ta nazwa się już gdzieś tam pojawi, to ktoś tam nas zaprosi, tak? No nie wiem, no, może takie myślenie życzeniowe, ale, ale no, weryfikowała to, że to tak nie działa. Poza tym no tak, maski Unique Leader tutaj w Europie są dość słabe, nie się sięgają tak dobrze tutaj, nawet za dobrej dystrybucji oni nie mają tak naprawdę, bo co właśnie było widać w Polsce płyta nie była dobrze dostępna i, i to też był jeden z powodów, dlaczego się pożegnaliśmy z YouTube. No a a trasy koncertowe, no to no czy gdybyśmy mieli dużo pieniędzy, no to byłyby opcje, bo sam podsyłał nam Eryk, powiedzmy, takie, takich ludzi, którzy organizują teraz, no ale za jakieś straszne ilości euro. Więc to odpada, tak? Myślę, że jak, biorąc pod uwagę to, jak wygląda polski rynek, czy w ogóle rynek death metalu obecnie, e, który uważam, że, że no obecnie jest, jest troszeczkę słabo. E, Black Metal jest bardzo na topie, a, a death znowu szedł do podziemia. E, i, I patrząc też na to, ile lat Davos gra, to jest to sporo osiągnięcia, że Davos jeszcze gra i wydaje mniej lub bardziej regularnie płyty i, i coś się w tym temacie dzieje. Na pewno, na pewno są były apetyty na więcej, no właśnie w sensie jakichś tak tras koncertowych tego typu rzeczy, um, ale nie składamy broni to wszystko przed nami. Jeszcze może to się odkręci e, właśnie w tę stronę, I jeżeli e, tak jak zapytałeś się o jakiś przełomowy materiał mm, no ja uważam, że ta płyta może być takim przełomowym e, materiałem. Tak, hmm. tak naprawdę. Te, teraz no, chociażby w recenzjach przestały się pojawiać e, obok nas nazwy Behemoth i Decapitator, bo Boka kapela z Polski, więc do czego można ją porównać. A zaczęły się pojawiać Morbita Suffocation i tak dalej. No też może to jakoś zmienia. No, nie wiem, czy ta Odysea tak się rozbiła, że już e, jakoś tam rozpoznawalność jest No ale mimo wszystko pięć dużych krążków w ciągu 20 lat to chyba nie jest yy, najgorszy yy, wynik, prawda? No myślę, że nie. Mogłoby być gorzej, mogłoby być lepiej. Myślę, że gdyby nie, w sumie gdyby nie wypadek widzuna, to możliwe, że teraz byśmy rozmawiali e, przy okazji szóstej płyty, bo, bo to nas troszeczkę e, opóźniło. W dłoń, czyli gość rzeźni. A naszym drugim dzisiejszym gościem jest yy, Hubert yy, Angel Fak z zespołu yy, Davos. Poza Tomaszem, moim tym założycielem Davos, yy, praktycznie każdy z muzyków jest zaangażowany yy, w kilka projektów muzycznych. Czy yy, Hubert nie widzi? Yy, takiego niebezpieczeństwa, że pomysły z innych zespołów mogą na zasadzie osmozy przeniknąć do Davos, że czasami po prostu, jak ma się tyle prób w ciągu tygodnia, to człowiek może się zapomnieć, z którym zespołem akurat próbę gra. W przypadku Davosa i innych projektów nie ma, nie ma tutaj szans, dlatego że materiał, jeżeli chodzi o gitary, robi Tomek w całości, i tylko on, I, a on jako jedyna osoba w składzie nie gra nigdzie, nigdzie poza Davosem. I on sam sobie założył, że nagrywamy płyty co dwa lata, że rok odpoczywa i później przez rok zbiera pomysły i je nagrywamy. Także tutaj nasze bytności w innych kapelach e, nie mają aż takiego e, wydźwięku, jeżeli chodzi o warstwę właśnie taką stricte muzyczną. No wiadomo, że patenty no, widzą... E, gra w wielu, wielu, wielu zespołach i możliwe, że tam tutaj jakieś pomysły na perkusji pojawiają się. Ale jeżeli chodzi o gitary, to, to nie ma o tym e, mowy. E, wokalnie myślę, że Ulcer z Davosem też e, to jest inna bajka, troszeczkę inne spojrzenie. Mm, Nikt mi się tu nie myli. E, Ulcer jest bardziej melodyjny, Davos bardziej techniczny. Więc nie mam większego problemu, żeby się e, przełączyć między zespołami. E, chociaż no, oczywiście tutaj jest, jest, e, jest między innymi odpowiednia e, przerwa. E, no, wygląda tak, że, że jak nie nagrywam w sumie Ulcera, to nagrywam Davosa i odwrotnie. Więc co roku coś tam, coś tam się dzieje. Ulcer, o którym gadaliśmy sobie jakiś czas temu, to zespół yy, hołdujący szwedzki szkole. Natomiast w przypadku Davos no, fascynacje brzmieniowe pochodzą za oceanu. Tak można odnieść yy, yy, wrażenie, chociaż ta yy, Europa też jest słyszalna, myślę, w Davosie. Bo to nie jest tak tylko, że tutaj są... E, inspirację wyłącznie amerykańskim death metalem, tym technicznym, bo nie, bo, bo, bo e, jest, jest i troszeczkę trashu, którego słucha dużo Tomek chociażby. On też słucha z Szwecji i, i nią się troszeczkę inspiruje na pewno, e, więc, więc nie tylko Ameryka, ale no oczywiście no głównie, bo jednak w jednak, e, tym stylu tam się więcej działo. Dłoń, czyli gość rzeźni. A ja przypomnę, że nasz gość to Hubert Banach, Well Angel Fuck z formacji Davos. Również w przypadku tejże rozmowy ne, poczyniłem pewne nawiązanie do e, wywiadu, który e, pojawił się jakiś czas temu na łamach, tylko tu w tej chwili nie pamiętam, co to był za e, periodyk. Hubert wspomniał w tym wywiadzie, że e, począwszy od poprzedniego krążka w brzmieniu Davos pojawiło się więcej e, powietrza. Poprosiłem o rozwinięcie tej myśli. Na pewno... Y więcej powietrza się pojawiło, chociaż no, te wcześniejsze płyty, biorąc pod uwagę to, jak się teraz gra techniczny death metal, to też nie były aż takie zagmatwane. No, myślę, że duża tutaj e, duży wpływ ma no, właśnie to, czego słucha e, nasz główny kompozytor, e, bo słucha właśnie treści, słucha starego grania, gdzie tam też e, bardziej liczyła się atmosfera. E, niż, niż jakieś karkołowne popisy. A poza tym e, także tak, czepię, ty, no, jednak z lat, gdzie e, to co wymyśliłeś, to musiałeś zagrać, żeby to nagrać w studio i, no, i nie było oszukaństwa, tak? Komputer za ciebie nie zrobił roboty. No teraz możesz sobie nagrać e, riff po riffie. E, no, jak nie umiesz nawet tego, tego zagrać, możesz sobie, e, nagrać riff po riffie później to e, połączyć, a później to przyspieszyć, robić co za wianki, nie? A mhm. wtedy, no myślę, że dlatego tak, e, wtedy aż tak szybko się nie grało, bo trzeba było to zagrać, człowiek musiał to zrobić. E, dlatego myślę, że, że e, to jest powodem tego, że jest to, jest to powietrze, jest to jakaś tam, e, staramy się, aby była melodia, aby to, no żeby ta płyta by była stworzona z e, kilku numerów, a nie od początku do końca jedno wielkie brrr. no i tyle w sumie, jak jest w większości takiego technicznego ogrania. No właśnie, to bardzo, bardzo, bardzo ważne słowa padły, że te stare tech, metalowe płyty od tych nowych różnią się tym, że wtedy no po prostu trzeba było umieć zagrać to, co się chciało nagrać, bo nie było takiej możliwości technicznych czarowania w studiu, że oprogramowanie, jak gdyby robiło za ciebie roboty. Tu rzeczywiście no trzeba było, trzeba było mieć te, te pomysły ogranne, żeby je ten właśnie nażywca w studiu, jak to się mówi, położyć, a nie po prostu zdać się, zdać się na technikę. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za, za, za muzykę, że to jest y, Tomek, natomiast kto tutaj jest kierownikiem y, literackim? No, moje podejrzenie y, padło oczywiście na mojego rozmówcę, więc y, zapytałem, czy to on i jak sobie y, ze słowem y, pisanym i śpiewanym radzi. Zawsze się męczę z tekstami, bo nie przepadam do tą działką, żeby je pisać. Później jak już są stworzone, już tam układanie aranży, to... Spoko, fajne, ale, ale wymyślenie czegoś, żeby to nie było żenujące, no, no jest to taki obowiązek, który przyjąłem na siebie niechętnie, no ale, no ale ktoś to musi robić. Myślę, że tak z płyty na płytę coraz lepiej to wychodzi.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 minuty po godzinie pierwszej słuchacie Rzeźni na antenie antyradia, a w Rzeźni gościmy Huberta Banahavel, Angel Fakas z formacji e, Davos i tutaj w utworze Gaz of Death e, mieliśmy chyba klasyczny przykład tych e, fraszowych e, inspiracji fascynacji e, Tomka, który jest głównym kompozytorem Davosa, bo te solówki to były takie w Gaz of Death, takie mocno skolnikowe pod koniec e, utworu Dobrze, następna e, przypomnę jeszcze tylko tak, że przez 12 mnie już tej chwili przez 11 minut. Ostatnio przyjmuję Wasze zgłoszenia do konkursu tekstylnego. Imię, nazwisko, e, pełen adres, bądź też imię, nazwisko i informacja, że Warszawa odbiór osobisty plus rozmiar e, odzieży e, podajecie. No a ja Wam w, w zamian przy, przyznaję numerek od 111 do 666. Oczywiście w takim zakresie jak może wypaść na e, kościach. Czyli na przykład e, 478 albo 359 nie wypadnie. No więc e, to tak tytułem, tytułem objaśnienia, bo ktoś się zapytał w prywatnej wiadomości, o co chodzi z tymi koszulkami. No więc teraz jeszcze tak dla porządku niebożego przypominam na antenie. Dobrze, wracamy do rozmowy z Hubertem. Zapytałem o sesję nagraniową najnowszego albumu Krążka, który nosi tytuł Endemic Divine. Gdzie i pod czyim kierunkiem narodził się właśnie ten album? i tak samo jak w przypadku poprzedniej płyty, nagraliśmy wszystko u, w Zedzie, w miejscowości Chechło, To jest 50 km od Krakowem. I Tomek Zalewski był za gałkami. On wszystko e, z nami nagrał, zmasterował i zmiksował. Studio wszyscy to nie byliśmy od, e, od Demiurga. E, a w Zedzie pracuje się tak, że każdy nagrywa swoje partie oddzielnie, dlatego że Tomek, dla Tomeka to nie jest, nie jest to źródło dochodów takie główne, nie ma czasu tak, żeby wszystkich zebrać, posiedzieć tam nie wiem, dwa tygodnie i, i żeby, żeby tylko temu poświęcić czas. Dlatego, dlatego mamy zawsze sesje podzielone, ale, ale to nie jest w sumie takie złe, dlatego, że no, na przykład dla mnie gdy już jest perkusja i gitary, no to mam już coś oprócz recha z, z sali prób, do czego mogę robić już te aranże i wiem, że już na tym etapie e, te riffy się nie zmienią i sobie spokojnie tam wyznaczam termin, do którego zrobię te teksty i będę, i, i pojadę nagrać. Zwykle e, jadę nagrywać razem z właściwie z żeby też e, zaoszczędzić na czasie. Gdy on nagrywa, ja tam sobie przygotowuję teksty i gdy się zmęczę, zmęczę, wchodzę ja i, i odwrotnie. Mhm. Odpowiadam taki sposób pracy. A kto jest odpowiedzialny za oprawę plastyczną tego albumu? Komu powierzyli to zadanie? Michael Tavares z Brazylii. On jest tatuatorem, ale też e, właśnie robi okładki. E, bodajże chyba dla Blood Red Throne zrobił e, dla nas i jeszcze paru kapel, tylko teraz jakoś nazwy wypadały, ale bardzo zdolny człowiek. Parol w sumie nam podsunął gdy, tego chłopaka, gdy, gdy myśleliśmy o tym, kto w ogóle mógłby zrobić y, okładkę. No, w przypadku pierwszych trzech płyt y, był to Lenium, z Leniu tu, ale i, i tak chcieliśmy, żeby była taka ciągłość jego okładek tym, że w pewnym momencie e, przestał być zainteresowany. Naszą współpracą nie chciał, żeby po prostu jego prace były wykorzystywane w ten sposób. No i dlatego trzeba było kogoś znaleźć. E, Karol nam wysłał po prostu parę nazwisk, e, parę linków do artystów różnych, e, żebyśmy sobie coś wybrali. No i akurat toware sa, styl najbardziej nam odpowiadał, więc e, skontaktował nas. Myśmy przekazali tam swoje pomysły no i on do tego narysował grafikę. jest Hangman. Taki tytuł nosiła e, ta kompozycja z albumu e, Endemic Divine. A my kontynuujemy rozmowę z Hubertem Banachem, wel Angel e, fakiem wokalistą formacji e, Davos. E, tu parę razy już padło e, imię e, Karola. Karol jest e, szefem oficyny Selfmade God Records. No i w barwach tejże wytwórni Davos wydał właśnie drugi album, więc poprosiłem Huberta, by no, wypowiedział się na temat współpracy z tym, podmiotem wydawniczym. Jesteśmy super zadowoleni z e, pracy Karola, z tego, jak mm, do nas podchodzi, e, jaki jest kontakt i, i mówi nam jasno, jasno e, na co możemy liczyć, a co jest nieopłacalne i nie ma sensu, żebyśmy na przykład w to nie brnali. Także jest, jest bardzo fajnie, jest dobra dystrybucja. E, no szkoda tylko, że Karol nie urządza koncertu, bo było w ogóle super ale na pewno jest lepiej niż, niż, niż przez całą w sumie karierę dotychczasową Davos i, i nie zamierzamy tego zmieniać. Jak, jak na razie mam nadzieję, że kolejną płytę też u niego nagramy, no, u niego wydamy, e, bo wszystko, no wszystko jest dobrze po prostu. Mm. powinno, jest cały kontakt, jak mamy jakieś wątpliwości, dzwonimy czy piszemy do siebie i, i na bieżąco sobie wyjaśniamy jakieś nowe pomysły co do, nie wiem, nie wiem merchu na przykład taki tytuł nosiła taką kompozycja. No i ostatnia kwestia, która została poruszona przeze mnie w rozmowie z Hubertem, to yy, przetasowanie personalne, które, yy, które nastąpiło w szeregach zespołu Davos w ostatnich yy, miesiącach. Czym było to podyktowane? Jana była podyktowana znowu względami zdrowotnymi. Mieścława, który spadł z rowerka dosłownie, i tak sobie niefortunnie upadł na rękę, że pękły mu dwie kości w ręku. W związku z czym nie jest w stanie zagrać tego materiału, które robimy sprawnie w tym momencie, w tym momencie sprawnie, bo być może już tam jakoś na kolanie troszeczkę mu się polepszyło, ale w momencie, gdy decydowaliśmy o tym, że że poszukamy kogoś, kto by z nami pograł, bo chcieliśmy właśnie grać na żywo. To była taka sytuacja, że sprawa już się ciągnęła ponad pół roku i nie było widać brzegu, po prostu nic z jego ręką się nie działo lepiej. Był szczery z nami, i powiedział, że no nie wie, czy, czy w ogóle kiedykolwiek wróci do takiego zdrowia z nią i takiej formy żeby grać tak szybko i takie numery. Dlatego zdecydowaliśmy o tym, że, że kogoś poszukamy, no i po moim ogłoszeniu Facebooku zgłosił się Diego, y, który do tej pory grał w Spir, Mastabach, no i dogadaliśmy się. No i tak y, tak w mi spole.